Jakoż będęli wam, powiadał niebieskie, uwierzycie? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba Syn Człowieczy. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto we nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiował świat. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto we nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boś nie posłał Bóg Syna Swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.